Sawinkow, bunt marynarzy kronstackich i jeszcze raz powróci to nazwisko Zinowiejew. To wszystko są nazwy bardzo rosyjskie, to prawda. Ale któż zaręczy, że kiedyś nie przyjdzie w ich miejsce podstawić nazwisk hiszpańskich? W momencie, gdy ważą się losy wojny, gdy chodzi o to, czy rewolucja jest w stanie, jak kilka miesięcy temu, wyrzucić na front olbrzymie masy, a rewolucja ma te masy, Jedna Katalonia bez żadnej trudności może dziś jeszcze rzucić sto tysięcy żołnierza. I to żołnierza przeszkolonego. Takie myśli i obawy na przyszłość mogą wiele zaszkodzić. Droga wije się szlakiem bombardowanym niedawno. Granice mija się niepostrzeżenie. Znikły komitety inwigilacyjne. Kontrola odbywa się szybko, uprzejmie, sprawnie. Potem jest mały pociąg francuski który sunie wolno, przystaje na każdej stacji. Wchodzą jakby oderwani przed chwilą od pracy w winnicach i ogrodach malutkich, pasemkami tarasów krających góry, wypielęgnowanych jeszcze starannie i pilniej niż tamte pod Walencją. Ludzie pytają o Madryt i mówią o Madrycie. To przecież także Katalończycy, francuscy, także robotnicy i chłopi, także głosowali na front ludowy. Na tych ludzi czekają w Hiszpanii. Ci ludzie... Czy pójdą? Nie, ci ludzie nie pójdą. Ci ludzie zrobią wszystko, będą wygadywali na rząd Bluma, że jest małoduszny, będą chwalili innych, że walczą, będą tam delegowali własnych i cudzych bezrobotnych, będą podziwiali ochotników z Perpignan, którzy biją się w Aragonii, złożą się na zabawki dla dzieci hiszpańskich, wezmą udział w mitingu, ale zapytani konkretnie zawsze odpowiedzą, że oni sami nie pójdą, ani Francji w to nie wpakują. Zawsze się w takich razach znajdzie tysiąc racji i wszystkie doskonałe. A czy Hiszpanie poszli nam na pomoc w roku 1914? Czy sami nie robili wtedy interesów z Niemcami, nie zarabiali na wojnie? Czy koniecznie musieli dostarczać materiału do propagandy faszystów? Czy sami nie mogą sobie poradzić? Ludzie wysiadają potem o dwie, trzy stacje dalej. Interesy tych ludzi, Jean Du terroir nie prowadzą bowiem daleko. Wsiadają na ich miejsce nowi i tacy sami. Ich rozmowy są tak podobne do tamtych, jak podobne są jedne winnice do drugich. Nie, ten kraj i ci ludzie nie przejdą pirenejów Wy w Hiszpanii na nich nie liczcie. Jest mrok i wszystko roztapia się w ciemności. Ciemność za oknami zamazuje wszystko. O takiej porze w Madrycie poczynają najpierw grzmieć baterie narodowców Cerro de los Angeles. Potem biorą górę ciężkie działa rządowe z parku Retiro i zaraz zaczyna grzechotać ogień karabinów maszynowych w Casa del Campo, Rosales, Puente de los Franceses. Wielkie miasto przeżywa swe bohaterstwo powszednie. Jakie to się wydaje dziwne i niezrozumiałe, że dziś nie jest jak co dzień Madryt. Madryt Rozmowa z doktorem Maranion Jadąc we wrześniu ubiegłego roku do Hiszpanii, chciałem o tym, co zaszło mówić z dwoma ludźmi i tylko od nich dwóch oczekiwałem wydania możliwie szerokiej opinii o wypadkach, niezacieśnionej pomniejszymi względami, opinii bezstronnej, która by ułatwiła nam zrozumienie głębokiego dramatu tego kraju. Żaden z tych dwóch ludzi nie był politykiem, mężem stanu, ministrem, liderem partyjnym. Wręcz przeciwnie. Trzymali się stale na uboczu od polityki sensu stricto. Obaj byli przede wszystkim ludźmi wiedzy. i Jako tacy posiadali rozgłos przerastający znacznie granice Hiszpanii. To, że wielokrotnie uchylali możliwość odegrania w polityce roli aktywnej, która by postawiła ich od razu w najpierwszym rzędzie – nie zmieniło w niczym faktu, że wywierali przez czas bardzo długi, niezwykły wprost wpływ na opinię, tak prawicową jak lewicową, kraju. Opinie te, ci dwaj ludzie, poza tym o bardzo różnych indywidualnościach, na przemian krystalizowali, formułowali, orientowali, oświecali. Dlatego tego rodzaju zjawiska poza Hiszpanią nie mamy w dzisiejszym świecie analogii. Aby lepiej zrozumieć, wyobraźmy sobie, że skłodowska Curie że Tadeusz Zieliński, nie angażując się bezpośrednio w polityce, posiadają jednak olbrzymi wpływ polityczny na opinię naszego kraju. Lub wyobraźmy sobie jeszcze, że tacy ludzie jak Michał Bobrzyński albo dziś profesor Stanisław Kot, trzymali się z dala od ściślejszej akcji politycznej, osiągnęli jeszcze większy dorobek naukowy, jeszcze większą z tego tytułu sławę i rozgłos, a jednocześnie posiadają w kraju wpływ polityczny, jaki posiadał Piłsudski. Oto mniej więcej, bo żadne porównanie nie jest zupełnie wierne, sytuacja owych dwóch naukowców hiszpańskich. Jeden z nich już dziś nie żyje. To Miguel de Unamuno. Z drugim rozmawiam w tej chwili w hotelu paryskim, gdzie się zatrzymał jako wygnaniec. Za kilka dni odpłynie stąd do Ameryki Południowej. Lekarz o światowym rozgłosie, głośny uczony, Niezmiernie zasłużony wychowawca, który wyszkolił dla swego zdrowotnie tak zacofanego kraju całe sztaby lekarzy, chirurgów, pielęgniarzy, podnosząc pracą kilkudziesięciu lat stan sanitarny Hiszpanii, organizator na wielką skalę, intelektualista przerastający swymi zainteresowaniami horyzonty nauki, której się bliżej poświęcił. Znajdujemy się w niewielkim pokoju, którego okna wychodzą na spokojną ulicę podnoszącą się zwolna ku wzgórzu napoleońskiego łuku zwycięstwa. I myślę o takim samym popołudniu 14 kwietnia 1931 roku, gdy w mieszkaniu madryckim tego samego człowieka wysłannik króla, hrabia Romanones oddawał władzę w ręce Alkali Morry w ręce Republiki. Doktor Maranion, tym tytułem zarówno skromnym jak godnym zwykle się go określa, Zaczyna mówić. Mam przed sobą świadka całego cyklu historycznych wydarzeń i ten świadek odryzowuje nam z wolna ich najgłębsze przyczyny. Sąduje winy, ukazuje konsekwencje. I gdy tak mówi, czasem z widoczną zgrozą, czasem z żalem i goryczą, pełną patriotyzmu i starego liberalizmu zarazem, wydaje mi się, że mówi i widzi te sprawy właśnie jak człowiek swego zawodu, jak lekarz, jak medyk że jest to zawsze uczony, który nachyla się nad ciałem. Tym razem tym ciałem jest całe społeczeństwo. Ciałem zatrutym, chorym i cierpiącym. Przede wszystkim, czy może mi pan powiedzieć, dlaczego w mniemaniu pana przyszła w Hiszpanii Republika? Nim przejdziemy do obecnych wydarzeń, co spowodowało tamte w roku 1931? Chce pan wiedzieć, dlaczego przyszła Republika? odpowiada doktor Maranion. Przyszła, bo monarchia była już trupem. Monarchia hiszpańska, która w ciągu wieków dokonała olbrzymiego dzieła, znajdowała się od dawna w upadku. Jeśli w pewnym okresie czasu zgodziła się pójść za przykładem tych współczesnych monarchii, które umiały się dostosować do współczesnych warunków życia i które w tym dostosowaniu się odnalazły nowe racje bytu, czyniła to opóźniona i nader powoli. Upadku monarchii dokończyło nadejście innego wydarzenia – Dyktatury. Jeśli monarchia była chora, dyktatura zadała jej śmierć. Podczas całego tego okresu swego trwania dyktatura wysilała się nie bez wyraźnej przychylności sił skrajnych z lewicy i prawicy nad doszczętnym zniszczeniem dwóch wielkich partii politycznych w Hiszpanii – liberałów i konserwatystów. Te dwa wielkie stronnictwa zmontowano w okresie restauracji Alfonsa XII – ugruntowania się monarchii konstytucyjnej. Podczas następnych kilkudziesiątków lat, w okresie trudnym i zmąconym niejednymi wydarzeniami, dokonały one pracy niedostatecznej być może, ale w każdym razie niemałej. Wyprowadziły kraj z wojen domowych karlistów, z epoki pronuncjamentów wojskowych i anarchistycznych. Starały się unowocześnić Hiszpanię, kraj opóźniony w rozwoju o całe wieki. Jeśli tego ostatniego dzieła nie zdołały w pełni dokonać, to może dlatego, że podobna praca wymagała więcej czasu i potrzebowała ludzi o zupełnie wyjątkowych zdolnościach. Otóż te dwie partie, na nasze największe nieszczęście w okresie przed powstaniem dyktatury Primo de Delivery, znajdowały się również w stadium dekadencji. Zamiast wzmocnienia ich jednak i przywrócenia wartości, zastąpiono je dyktaturą wojskową. Ta zaś pośpieszyła wyniszczyć do ostatka to, co pozostało w Hiszpanii z liberałów i konserwatystów, dwóch ugrupowań politycznych i parlamentarnych, podstawowych dla systemu angielskiego, dla każdego systemu monarchii konstytucyjnej, oddających sobie władzę kolejno bez wstrząsów. Ten system polityczny stworzył podstawę dla tego typu ustroju, który istniał w Hiszpanii przed dyktaturą. Zniszczenie tej podstawy, zniszczenie tych dwóch partii sprawiło że w roku 1930, gdy zapragniono czy ujrzano się zmuszonym do odwrotu od dyktatury, powrót do stanu rzeczy sprzed zamachu primo delivery nie znalazł już gruntu pod nogami, nie miał dla siebie oparcia. — Powiedziałem panu — ciągnie dr Maranion — że nadejście dyktatury było jednak ułatwione poprzedzającym je okresem dekadencji partii politycznych. Pan zapytał z kolei, jakie jeszcze były przyczyny tej dekadencji — Otóż był nią brak, a raczej utrata dwóch wybitnych polityków poniesiona przez te stronnictwa. Niezawodnie oba wymagały po wielu latach gruntownego remontu. Stawały się coraz dalsze rzeczywistej rzeczywistości. Nowe potrzeby kraju wymagałyby rewizji ich programów. System wyborczy miał braki. Ale wszystkie te luki mogła zapełnić rozumna i energiczna praca odpowiednich przywódców. Obie partie takich przywódców miały ale niestety obie ich straciły. Trzymałem się zawsze z dala od polityki, lecz śledziłem uważnie losy mego kraju i nigdy bardziej niż dzisiaj nie opłakuję śmierci wielkiego liberała, jakim był Kanalechas zamordowany przez anarchistę. Stratą nie mniej ciężką i nie mniej rozstrzygającą dla późniejszego biegu wypadków było nieużytecznienie inutilizacją polityczne przywódcy konserwatystów starszego Maury. Unieużytecznienie? Doktor Maronion zatrzymuje się, jakby powracał poprzez całe ćwierć wiecze do ówczesnych wydarzeń i mówi dalej. Tak, unieużytecznieniem. To właśnie zrobiono z Maurą. Był on premierem podczas egzekucji Ferrera. Całą winę zrzucono na niego. Musiał się wycofać z polityki. Pan zna poglądy moje i mego kraju na tę smutną sprawę. Ganiliśmy, jak nie można ostrzej, ów krok władzy. Byliśmy całą duszą za Ferrerem. Broniliśmy człowieka skazanego i straconego w okolicznościach, które były nam wstrętne. Byliśmy liberałami, byliśmy przeciw każdej śmierci. Otóż dzisiaj, szanując motywy, które nami powodowały wówczas, muszę przyznać i pragnę to uczynić, że skutki polityczne tej naszej akcji były fatalne i zgubne. Był to wielki błąd, wielka wina. I jakby wracając do zagadnień, od których musiał odbiec, dr Maranion ciągnie. Tak to więc przyszło. Zabrakło w obliczu powojennych, ciężarnych zagadnieniami czasów odpowiednich ludzi. I partie polityczne i forma ustroju zaczęły się degenerować. Ustrój poszukał oparcia w dyktaturze, a dyktatura zniszczyła to, co zostało. To, co mogło było odżyć z dawnych partii politycznych z podstawy reżimu parlamentarnego. Gdy dyktatura stała się nie do utrzymania, monarchia miała już drogi powrotu przecięte. Starała się je odzyskać. Było za późno. I oto, jakaśmy w Hiszpanii doszli do republiki. Czy może mi Pan teraz opowiedzieć, jak, zdaniem Pana, doszliście w Hiszpanii do obecnego stanu rzeczy? Dla mego rozmówcy określenie obecny stan rzeczy w Hiszpanii jest najwidoczniej tragiczne. Niewątpliwie pytanie to stawia już sobie nie jeden raz. Najniewątpliwiej boli go do żywego. Odpowiada powoli, zrazu jakby sennie, tak, jak gdyby ów wielki lekarz, jakim jest przecież z zawodu ten człowiek, analizował przyczyny choroby bardzo ciężkiej, bardzo skomplikowanej. Moim zdaniem rewolucja nie ogarnia krajów najbardziej potrzebujących reform i najbardziej zacofanych. Było wiele krajów zacofanych i potrzebujących reform, przechodzących przez całe okresy kryzysów nie mniej głębokich niż Hiszpania, a jednak kraje te nie stoczyły się w otchłań rewolucji, i na ominięciu jej bynajmniej nie straciły. Rewolucja staje się koniecznością dopiero wówczas, i tak było u nas, gdy kierującym brak zrozumienia dla doniosłości, dla skutków ich własnych czynów, gdy uczucie nienawiści, zemsty czy ambicji osobistej każe im stracić miarę, gdy rządzącym brak politycznej zręczności. Nie sądzi pan, że postępowanie prawicy mogło sprowokować rewolucję? że kilka zamachów terrorystycznych mogło sprowokować w odwecie terror czerwony? — Nie trzeba przesadzać — odpowiada dr Maranion. Większość prawicy pogodziła się szybko z Republiką. Nieliczny udział, jaki w kilkanaście miesięcy po jej nastaniu wzięli oni w ówczesnym puczu generała San Hurcho, był tego najlepszym dowodem. Republika żyła, krzepiła się, zwyciężała przeszkody, modernizowała kraj. To przeciwnie, skrajność czerwonych się strożyła a zania popełnił ogromny błąd, idąc do wyborów z żywiołami skrajnymi, umożliwiając im dostęp do władzy. Mówił mi pan, przerywa sobie w tej chwili mój rozmówca, o winie, że do tego doszło. Wina, winy, one są po obu stronach. Ale na tym nie wolno poprzestać. Że wszyscy popełnili winy, to jeszcze wcale nie oznacza, ja przynajmniej tego nie powiem. Doktor Maranion mówi te słowa z niezwykłą siłą, niemal podniesionym już głosem. — Że wina ta podzielona jest na równe części, że obciąża w tej samej mierze lewicę co prawicę. — O nie. Pragnę stwierdzić to głośno, że wina za ów stan rzeczy, do jakiego doszliśmy dziś w Hiszpanii, spada głównie na czerwonych. — Pyta mnie pan, jak? — Dobrze, zaraz panu odpowiem. — Trzy wydarzenia bezpośrednio prowadziły do rewolucji. Trzy wydarzenia ją sprowadziły. Doktor Maranion wylicza. Przede wszystkim więc rewolucja w Asturii. W chwili, gdy prawicowo-centrowy gabinet parlamentarny leroux Hil, robles obejmuje władzę legalnie, najzupełniej legalnie, w oparciu na większości parlamentarnej, czerwoni wychodzą z ram legalności i organizują wybuch rewolucyjny. Wybuch zawodzi wreszcie kraju. Zakorzenia się za to tym silniej i tym krwawiej w Asturii. Otóż czerwoni pierwsi dokonali wielkiego zamachu na legalność – to oni, jako stronnictwo polityczne, dali przykład tak powszechny i w tak wielkiej skali niesłuchania legalnej władzy. Drugim wydarzeniem tego samego typu było usunięcie z prezydentury Alkali Zamory. Był to akt antykonstytucyjny. Tak, ciągnie dr Maranion, dalej wobec moich wątpliwości. Antykonstytucyjny. Na domiar złego pozbawiono się na tym stanowisku człowieka, który sprawy widział jasno, był słuchany, Dał dowód dużej zręczności politycznej w sytuacjach trudnych. Wreszcie przychodzi zamordowanie Calvasotelo. Byłem zawsze jego przeciwnikiem, wrogiem politycznym. Nie podzielałem jego poglądów. Ale był to człowiek wysokich uzdolnień, a przede wszystkim człowiek lojalny, umiarkowany, szanowany przez tych wszystkich jego przeciwników, qui de brut. Ów człowiek, lider polityczny opozycji, został porwany z własnego domu spośród swojej rodziny w nocy przez oddział policji. Tak, w mundurach, podle zamordowany. Niech pan wyobrazi sobie podobny czyn w jakimkolwiek innym kraju. Niech pan przypuści, że w Anglii, że we Francji, że w Polsce ludzie w mundurze policyjnym operujący nakazem policyjnym porywają szefa opozycji, opozycji legalnej, parlamentarnej i mordują go. Czy mógłby pan wówczas jeszcze utrzymywać, że rząd, który tego dokonał, reżim, który takie rzeczy umożliwia, nie wyszedł sam z ram legalności? Czy w Anglii, Francji lub Polsce byłoby to możliwe? A gdyby coś takiego było tam możliwe, czy można by potem jeszcze odważyć się mówić o legalności prawowitej władzy? Doktor Maranion hamuje się najwidoczniej, mówiąc to wszystko i ciągnie dalej. To jeszcze nie koniec. Czynu tego dopuścili się trzej oficerowie policji. Wszyscy wiedzieli o tym, znali nazwiska. Nikt ich nie aresztował. Ostentacyjnie pokazywali się w kawiarniach i na zajutrz wszędzie. Cały Madryt wiedział, że rzecz była przygotowana w kołach urzędowych. Niezawodnie w każdym kraju politycznie wzburzonym trafiają się zajścia, w czasie których giną militanci, bojówkarze jednego i drugiego obozu. Ale zamach na szefa wielkich partii, partii opozycyjnych, zamach zorganizowany jawnie przez policję, posługujący się autorytetem państwa, o nie, to się nie zdarza. Nazajutrz po zbrodni, mówi doktor Maranion, mimo że byłem przez całe życie przeciwnikiem prawicy, że byłem daleki od poglądów Calvasotelo, ministra za dyktatury, napisałem list do mego wielkiego przyjaciela, dawnego przyjaciela, Marcelina Domingo, lidera jeszcze wówczas Frontu Ludowego. Oświadczyłem mu, że wszystkie węzły przeszłości i wspólnoty idei, jakie mogły mnie łączyć ze sprawą i reżimem takim jak ten, są zerwane. Oświadczyłem im to. I wielu ludzi z lewicy, starych wrogów monarchii, wrogów dyktatury, walczących przez lata całe o odnowę Hiszpanii, myślało wówczas, jak ja myślałem. Czyż można przypuścić, że taki Unamuno został wtedy kupiony... Jak to oni przez długi czas starali się w swych gazetach wmawiać ludziom z daleka, ludziom łatwowiernym, o słabym rozumie? Następuje przerwa, zapada chwila milczenia, którego nie próbuje przerywać. Doktor Maranion zaczyna jednak opowiadać niezapytany od siebie, jak to przeniósł. Ten człowiek, mówiąc mi o tym, nie wyżywa się, nie lubuje w tych zwierzeniach, przychodzą mu one z trudnością, cierpi. Mówi jakby rozumiejąc, że jego świadectwo ma swoje historyczne znaczenie dla tych wydarzeń. Mówi jak człowiek, który w swoim mieszkaniu lekarza widział niegdyś narodziny tej republiki. Napisałem do Marcelina Domingo. Należał do tych spośród nas, starej lewicy hiszpańskiej, którzy podczas wyborów poszli ze skrajnymi socjal z anarchistami. Czerwone żywioły skrajne u nas to produkt złych warunków społecznych niewątpliwie. Staraliśmy się ich zawsze nie dopuścić do wpływania w jakikolwiek sposób na losy kraju. Ileż to razy swymi zamachami, walkami pistolerosów i dynamitardów ci biedni, nieszczęśni ludzie hamowali postęp kraju. O, trzeba było pamiętać o ich istnieniu, starać się drogą reform społecznych, drenować nędzę mas wyrwać masy spod ich wpływu, usunąć z biegiem czasu warunki, na których taki ekstremizm szkodliwy dla postępu mógł wyruść. pozwolić im rządzić byłoby błędem. Połączenie rozsądnych stronnictw lewicowych z tymi ciemnymi odruchami było wadliwą kombinacją. Nazajutrz po zamordowaniu Calvasotelo, Marcelino Domingo był jeszcze liderem lewicy. Dziś, jak ja, jest na wygnaniu. A Madryt jest poddany terrorowi, który przekracza wszystko, co można sobie wyobrazić. Mówię tu o krwawych represjach także i po stronie powstańców. Ale doktor Maranion odpowiada, myli się pan pod tym względem i mylą się wszyscy, którzy porównywują stan rzeczy po obu stronach. Nie ma porównania, jeśli chodzi o całe masy ludzi, najzupełniej niewinnych, rozstrzelanych w warunkach, w których nieprawidłowości procedury w procesie Ferrera były niczym. Czy masy? Wie pan, ilu ludzi rozstrzelano dotąd w jednym Madrycie? 36 tysięcy. Tak, 36 tysięcy osób rozstrzelanych po największej części bez żadnego sądu, nie mówiąc już o trybunałach ludowych. 36 tysięcy osób. Jestem lekarzem, prowadziłem szpitale. Przez moje ręce, podczas tych tragicznych miesięcy, wszystko to przeszło. I mówię to panu jako lekarz. Lekarz w takich razach nie kłamie. To były proskrypcje hekatomby, bez motywu, bez sądu. Nawet bez sądu czeki rosyjskiej. To była rzeź. Opowiedzieliśmy się właśnie przeciw tej rzezi. Jestem liberałem. Zwalczałem Maurę za czasów sprawy Ferrera, bo jestem za prawem. Jestem przeciw karze śmierci. Cóż pan chce? Lekarz, a to jest doprawdy moim najgłębszym powołaniem, lekarz to człowiek, który się wysila, żeby walczyć ze śmiercią, który stara się jej wydrzeć z rąk ludzi, Stara się cofnąć granice jej panowania. Czyż po takiej walce i prowadząc ją, można być jednocześnie za karą śmierci? A jeśli byłem za Ferrerem, jeśli byłem wówczas przeciw karze śmierci, przeciw terrorowi, przeciw nieprawidłowościom procedury w tej sprawie, jeżeli byłem liberałem, to tamtą moją postawę zachowuję i wobec ludzi, i wobec reżimu, który popełnił podobne zbrodnie. Sprawa Ferrera była niczym w porównaniu z tym wszystkim. My wszyscy, liberałowie hiszpańscy, jesteśmy tego zdania. Ten człowiek o silnej budowie, prawie młody jeszcze, zdaje się być wyczerpany tym, co przed chwilą odtworzył. Jeszcze raz powraca do mojej wątpliwości sprzed chwili. Strona biała, jak pan powiedział, rozstrzeliwuje także. Ależ proszę pana, niech pan przyjrzy się lepiej. Zacytuję panu tylko te fakty łatwe do sprawdzenia, wymowne. W Paryżu jest obecnie 40 tysięcy Hiszpanów, emigrantów politycznych. Są to wszystko ludzie, którzy uciekli z Hiszpanii, ale z której Hiszpanii? Czy pan myśli, że są to wszyscy czynni politycy? Nie. Nie dano by im chyba uciec w tak poważnej liczbie. Są to ludzie, którzy nie mają na sumieniu żadnej winy, nie mieszali się w ogóle do niczego, przeciwko którym nikt nic nie miał, ale którzy mimo to nie czuli się pewni życia po stronie czerwonej. Po stronie Burgos nic podobnego. W tych czterdziestu tysiącach nie ma ludzi uszłych z tamtej strony. Ale to nie wszystko. Pan wie dobrze, jakiej pomocy udzielają dziś poselstwa i konsulaty w Czerwonej Hiszpanii. W tamtej nic podobnego się nie zdarza. Niech pan zapyta w liniach okrętowych, czy to z terytorium białych czy czerwonych przewoziły tysiące emigrantów, którym władze, jako zupełnie niewinnym, nie mogły odmówić paszportu, a którzy niezależnie od tego nie czuli się bezpieczni w Hiszpanii. A czym pan wytłumaczy, że wszyscy intelektualiści hiszpańscy, ludzie z lewicy, ludzie postępu, są przeciw temu rządowi? Czy może mi pan zacytować nazwiska? Po cóż? Wszyscy. Niech pan weźmie najwybitniejszych. Ortega i Gasset, znany szeroko filozof, profesor Uniwersytetu w Madrycie, dziś nasz największy pisarz i myśliciel. Pérez Ayala, największy powieściopisarz współczesnej Hiszpanii, były ambasador w Londynie, dyrektor Muzeum Prado. Menendez Pidal, prezes Hiszpańskiej Akademii Nauk. Morente, jeszcze jeden pisarz, dziekan wydziału. Del Rio Ortega, uczony, jedna z powag światowych w dziedzinie mitologii antycznej. Hernando, profesor medycyny i członek akademii. Pio Barocha i Azorin, obaj słynni pisarze. Zuloaga, wielki malarz i inni. Wszak nie można negować tego, co te nazwiska znaczą. O, to nie są fałszywi intelektualiści, jaki się dziś mianuje co dzień w czerwonych brukowcach Madrytu. Ale nie koniec na tym. Jak i czym wytłumaczy mi pan fakt, że 80% wszystkich profesorów uniwersytetów hiszpańskich zawsze z czerwonej Hiszpanii przebywa dziś za granicą? Ktoś mi powie, że wyjeżdżali z misjami od rządu. Ależ pan przybywa z Hiszpanii. Pan wie, co skrajni sami mówią o takich misjach. Pan wie, że przecież bez takiej misji nie mogliby wyjechać. Ja sam, jeśli mogłem udać się do Francji, to także z misją. Tylko, że żaden z tych ludzi, raz dostawszy się za granicę, nie wraca. To także panu nic nie mówi? Nic? Wszystko to nic? Nie, proszę pana. Po stronie czerwonych, jako jedyni intelektualiści, prawdziwi intelektualiści, a nie dopiero pasowani na intelektualistów przez własne redakcje, pozostała tylko, i to jest bardzo hiszpański paradoks, Grupa pewnych intelektualistów katolickich. Korzystam z zejścia rozmowy na tematy katolickie. Niech mi Pan pozwoli, mówię, zadać mu jeszcze jedno pytanie. Chciałbym bardzo znać opinię Pana o katolicyzmie hiszpańskim, o Kościele u Was. Czy prawdą jest, że duchowieństwo było takie złe? Podzielę moją odpowiedź, mówi dr Maranion. Wszystko, co Panu opowiadano o moralności kleru, o jego rozpuście, o nierządnym życiu... Wszystko, co tak rozgłasza propaganda w Hiszpanii, jest nieprawdą. Moralność kleru była wysoka. Nadużycia stanowiły wyjątki. Raz jeszcze mówię to panu jako lekarz. O takich sprawach lekarze są zawsze dobrze poinformowani. I właśnie jako lekarz odpowiadam panu, nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. On l'a exagéré et surexageré. Skłamano. Jeśli jednak chodzi o sprawy polityczne i społeczne, to niestety w moim pojęciu kler hiszpański był daleki od swojej misji społecznej. Był bardzo zacofany, wczorajszy. Nie pozwala mi to jednak pominąć milczeniem istnienia szeregu wyjątkowych jednostek, wśród nich paru stojących od niedawna na szczytach hierarchii. Tacy są zwłaszcza obaj prymasi, arcybiskup Toledo i arcybiskup Taragony. Znałem i ceniłem wysoce innego prałata, był nim... Polo de Benito, dziekan Toledo. Był to człowiek o poglądach szerokich, postępowych, antykapitalistycznych. Czerwoni go rozstrzelali. Jest to strata bardzo wielka, strata dla kraju, dla kościoła. Mówiono mi wiele o wpływie jezuitów. Co pan o tym sądzi? Jeszcze jedna fałszywa legenda, dobra dla ludzi, którzy takimi sztuczkami upraszczają sobie zrozumienie wydarzeń, nie mieszczących się im w ciasnej głowie. Przez całe moje życie nie spotkałem się z żadnym śladem działalności jezuitów. Był to zakon, taki jak inne, zajęty w lepszy czy gorszy sposób swymi pracami duchownymi. Uczyniono z nich kozła ofiarnego i otoczono nader płytką legendą. To samo było zresztą z masonerią. Znalazł ją pan w Hiszpanii rozdzieloną. Są wolnomularze po stronie czerwonych, są inni jak Lopez Ochoa rozstrzelani przez czerwonych. Legenda o ich tajemnych wpływach jest nie mniej fałszywa. Powracamy nieznacznie do wydarzeń tak bardzo dziś dalekich, które poprzedziły nie tylko rewolucję, ale i republikę. Doktor Maranion mówi. To dzięki wpływowi armii przyszło klęsce w Maroku do dyktatury. Podczas jej trwania król, któremu w każdym razie nie brakowało bystrości umysłu, starał się parokrotnie z niej wyzwolić. Mógł to być i wpływ jego matki Marii Krystyny, kobiety zupełnie nieprzeciętnej jako prawość i inteligencja polityczna, Kobiety, która sprawy widziała jasno. Już od 1923 roku przewidywała, że dyktatura zgotuje kres monarchii. A armia hiszpańska w tym wszystkim? Armia hiszpańska? Dzień 14 kwietnia 1931 roku zastał ją zupełnie rozbitą. Była niezdolną do działania.